Rozdział 61 Pachoran pisze Moroniemu o powstaniu przeciwko rządowi. Buntownicy zajęli Zarachemle i zmawiają się z lamanitami. Pachoran prosi Moroniego o pomoc w walce z buntownikami. Wkrótce po wysłaniu swego listu Moroni otrzymał list od Pachorana, naczelnika państwa. I takie były jego słowa. Ja, Pachoran, naczelnik państwa, piszę te słowa do Moroniego, naczelnego dowódcy armii. Oto mówię ci moroni, że nie znajduję przyjemności w waszych cierpieniach, a wprost przeciwnie, moja dusza boleje z tego powodu. Jednak są tutaj tacy, którzy radują się waszymi cierpieniami. Są oni bardzo liczni i powstali przeciwko mnie i przeciwko tym z mojego ludu, którzy są wolnościowcami. Są to ci sami, którzy chcieli poprzednio odebrać mi urząd najwyższego sędziego, a teraz za ich przyczyną następuje to wielkie zło. Albowiem swymi pochlebstwami zwiedli serca wielu, co będzie miało dla nas dotkliwe następstwa. Oto zatrzymali nasze dostawy żywności i zastraszyli naszych wolnościowców, że nie poszli do was. I zmuszony zostałem uciec przed nimi do Gideon, zabierając ze sobą ludzi, których udało mi się zebrać. Rozesłałem w tej części kraju obwieszczenie i przybywają do nas każdego dnia, aby bronić swej ojczyzny i wolności i aby dochodzić naszej krzywdy. I tak wielu przyszło do nas, że ci, którzy powstali przeciwko nam, zostali powstrzymani, zaczęli się nas bać i nie odważają się nas atakować. Zajęli oni miasto Zarachemla i wyznaczyli nad sobą króla, który napisał do króla Lamanitów, zawierając z nim sojusz i godząc się utrzymywać miasto Zarachemla, co, jak przypuszcza, umożliwi Lamanitom podbicie reszty kraju, w zamian za co stałby się królem nad tym ludem, kiedy zostanie on podbity przez Lamanitów. Oto zganiłeś mnie w swym liście, ale to nie ma znaczenia. Nie jestem gniewny z tego powodu i cieszę się widząc Twą szlachetność Ja, Pachoran, nie dążę do zagarnięcia władzy Pragnę tylko utrzymać urząd, abym mógł zachować prawa i wolność mego ludu I całą duszą będę bronił wolności, którą dał nam Bóg Aż do rozlewu krwi będziemy bronić się przed niesprawiedliwością Nie przelewalibyśmy krwi lamanitów, jeśli pozostaliby w swym własnym kraju nie przelewalibyśmy krwi naszych braci, jeśli nie powstaliby zbrojnie przeciwko nam. Poddalibyśmy się jarzmu niewoli, jeśli wymagałaby tego sprawiedliwość Boża, lub jeśli by nam to nakazał. Ale nie nakazuje On nam poddać się naszym wrogom, lecz chce, byśmy Mu ufali, a On nas ocali. Opierajmy się więc złu, mój umiłowany bracie Moroni, jeśli nie będziemy w stanie... Pokonać naszymi słowami jakiegoś zła, jak bunty i rozłam, stawiajmy Mu opór walcząc na miecze, abyśmy zachowali naszą wolność, cieszyli się swobodą naszego Kościoła i radowali się, służąc sprawie naszego Odkupiciela i naszego Boga. Przybądź więc do mnie jak najszybciej z niewielką liczbą żołnierzy i pozostaw resztę armii pod rozkazami Lechiego i Teankum, upoważniając ich, aby prowadzili wojnę w tamtej części kraju. I niech czynią to zgodnie z Duchem Bożym, który jest także Duchem Wolności, a który jest w nich. Posłałem im na razie trochę żywności, aby nie poginęli z głodu i aby starczyło im do czasu, aż przyjdziecie do mnie. W swoim marszu tutaj zbierz po drodze więcej żołnierzy i zaraz z mocą naszego Boga, według naszej wiary, ruszymy przeciw tym odstępcom. Zajmiemy miasto Zarachemla, abyśmy mogli posłać więcej żywności Lechiemu i Teankum. Pójdziemy z nimi walczyć z mocą Pana i położymy kres temu wielkiemu złu. A teraz moroni... Cieszę się z otrzymania Twego listu, gdyż martwiłem się, co mam uczynić i czy byłoby to sprawiedliwe, jeśli poszlibyśmy walczyć z naszymi braćmi. Ale Tyś powiedział, że jeśli się nie nawrócą, Pan nakazał Ci z nimi walczyć. Wzmacnij Lechiego i Teankum w Panu, powiedz im, aby się nie bali, gdyż Bóg ich ocali, jak i wszystkich tych, którzy będą bronić danej im przez Boga wolności. Na tym Kończę list do Ciebie, ukochany bracie Moroni.